Ha <laughs> ha Przynosisz naszej wiosce wstyd. Chyba nie zapomniałeś, po co tutaj przybyliśmy. Tak, ale to, to, to nie moja wina. Naprawdę, to, to oni zaczęli. Zamilcz. Y Jasne, wszystko mi się pomieszało. Gara, przepraszam. Nie wiem, co mnie napadło. Wybaczcie. Przepraszam za niego. Nie ufam mu. Ma złe spojrzenie. Małym kamykiem powstrzymał Kankuro. Trzeba uważać. Musimy mieć go na oku. Idziemy. Nie przyszliśmy się tu bawić. Jasne, jasne. Chodźmy. Zaraz! Stójcie! Czego? Poznaję po waszych opaskach, że przybywacie z wioski ukrytej w piasku. Kraina ognia i kraina wiatru to nasi sprzymierzeńcy, ale żaden shinobi nie może wejść do obcej wioski bez pozwolenia. Po co tu przyszliście? Mówcie i to szybko! Spokojnie. Ludzie, spadliście z księżyca czy co? Nie wiecie, co się dzieje? My mamy te pozwolenia. Jesteśmy geninami z wioski ukrytej w piasku i pochodzimy z krainy wiatru. Przybyliśmy, żeby wziąć udział w egzaminie na czuninów. Egzamin na Chunin'a? Co to jest? Przedstawcie się! Nowi, potężni rywale! Nigdy nie słyszałem o czymś takim jak egzamin na Chunin'a. Wierzę, mały, że mogłeś o tym nigdy nie słyszeć. Hej, szefie! To jest taka próba, którą muszą przejść genijni, żeby móc zostać prawdziwymi Chunin'ami. Ha! Czemu mi to dopiero teraz mówisz? Już tam biegnę! Ej, ty! Przedstaw się! Hmm? Mówisz do mnie? Nie, do niego. Tego z tykwą na plecach. Hmm? Nazywam się Gara z pustyni. Ja również zastanawiam się, kim jesteś. Jestem Sasuke Uchiha. Wiem! Chcielibyście też poznać moje imię, co? Mam je gdzieś. Zaczyna się robić ciekawie. Powiedz mi tylko szczerze, czy ja wyglądam jakoś niefajnie? W porównaniu z Sasuke wyglądasz jak lamus. Daaa! Nie będziesz lepszy ode mnie, Sasuke! Odczep się, Pentaku. Co o nich sądzisz, Dosun? Zwykli słabe ukrzy, nic specjalnego. Tylko chłopak z klanu Uczicha i ten pustynny szczur. Trzeba ich obserwować, uważnie. Witajcie. Nadszedł czas wyboru kandydatów na chuninów. Niechaj wystąpią ci, którzy prowadzą początkujących geninów. Kakashi, Urenai i Asuma. Powiedzcie, czy w waszych drużynach są adepci, których uważacie za gotowych do egzaminu? Jak wiecie, każdy genin, który odbył 8 lub więcej misji, powinien być przygotowany do tej próby. Jednak to do was należy ostateczna decyzja. Jak dowodzi nasza historia, część geninów wymaga o wiele dłuższych przygotowań. Nie, nie ma o czym mówić. Jest jeszcze o wiele za wcześnie. Proszę, Kakashi, ty pierwszy. Prowadzę drużynę siódmą. Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki i Sakura Horuno. Ja, Kakashi Hatake, rekomenduję do egzaminu na Chunina całą tę trójkę. Chciałbym coś powiedzieć. Słucham? O co chodzi, Ruko? Mistrzu Hokage, z całym szacunkiem. Wszyscy wymienieni adepci jeszcze niedawno byli moimi uczniami. Dobrze znam ich umiejętności. Każdy z nich wspaniale się zapowiada, ale jest zbyt wcześnie. Brakuje im doświadczenia, aby mogli zdać egzamin. Jeśli zrobią to teraz, źle się to dla nich skończy. Byłem sześć lat młodszy od Naruto, kiedy zostałem Chuninem. Ale Naruto nie jest tobą! Chcesz go zniszczyć? No cóż, ciągle narzekają na brak wyzwań. Może się czegoś nauczą, kiedy dostaną w kość podczas egzaminu. Trochę bólu im nie zaszkodzi. Co? Co ty mówisz? No, tylko trochę oczywiście. Bądź spokojny, Iruka. Odprasz się. Posłuchaj, wiem jak się czujesz. Traktujesz to osobiście i dlatego tak się przejmujesz, ale... Wystarczy, Kakashi. Dosyć już powiedziałeś. Przeciwnie, Kurenai. Iruka musi to usłyszeć i musi zrozumieć, że to nie są już jego uczniowie. Oni są moi. Ale ten egzamin może ich zniszczyć. Wiesz o tym! Iruka, powiedziałeś swoje zdanie. Rozumiem cię. Mistrzu Hokage. Dlatego też zdecydowałem, że przeprowadzimy specjalny... Wstępny test. Będzie wstępny test? No. Zawsze tak jest Wyznacza spotkania, a potem godzinami na niego czekamy To nie fair Nie liczy się z nami Tak się śpieszyłam, że nie zdążyłam nawet wysuszyć włosów A ja tak goniłem, że nie zdążyłem umyć zębów Ani zmienić bielizny Nie zdążyłeś? To dosyć obrzydliwe, Naruto Dzień się dopiero zaczął A oni już doprowadzają mnie do szału Hej, witam wszystkich Przepraszam za spóźnienie, ale zbłądziłem na ścieżce życia. Jesteś kłamcą! Wiem, że to was zaskoczy, ale zgłosiłem was do udziału w egzaminie na czuninów. Oto wasze aplikacje. Nasze aplikacje? Nie musisz po mnie powtarzać. To nie jest obowiązkowe. Jeśli nie czujecie się gotowi, możecie poczekać do przyszłego roku. Super! Kakashi-sensei, dzięki! Cześć! Ślinisz mi kamizelkę. Żeby przystąpić do egzaminu, należy podpisać aplikację i zanieść ją do pokoju 301 w Akademii. Macie czas do 15 za 5 dni. To wszystko. <grymna> Egzamin na tunina. Egzamin na czunina! Hmm. Na tym egzaminie będę musiał pokonać wielu paskudnych ninja. Na przykład tego głąba w fioletowej masce. To i Pana Wspaniałego! No i co? To jest wielkim mistrzem? Chyba ja! Jeśli mi się powiedzie, to zostanie Hokage, będzie łatwizną! Da! Mam nadzieję, że trafię właśnie na niego. sensu. Nie nadążam za sasukę, nie pokonam nawet Naruto. Nie zdam tego egzaminu. Wojowników Ninja? No dobra! Nie mam dziś żadnych niebezpiecznych zadań, więc nie ma sprawy. super uh, oh, oh, oh, oh, oh, Naruto, Konohamaru, pomocy! Ty wielki ślimaku, co robisz z Megi? Puszczaj ją, ale już! Yeah. Za nim, Konohamaru! Ja. Ja jestem szefie! Uh. Czekajcie! O, egzamin na czunina. Hej, Sasuke, co u ciebie? Chodźmy się przejść, tylko ty i ja. Niemożliwe, naprawdę? No i co? Nie może sam mną nadążyć! Dopadnę tego świra Boegi! O, Rety, jest źle! Gdzie jest szef? Musimy go znaleźć! Zgubiliśmy się? O, nie! Puszczaj mnie! <śmiech> Myślałem, że wioska ukryta w liściach ma potężnych ninja, ale teraz widzę, że to banda z słabeuszy! O, to było szybkie! Ej, ty! Mówię do ciebie, ty stary krubasie! Czego chcesz od Moegi? Czego chcę? A co ci to obchodzi? To małe dziecko, puść ją! Przynieś mi zwój uwięzienia, własność pierwszego Hokage, a uwolnię dziewczynkę. Zwój uwięzienia? Sasuke, dlaczego zaprosiłeś mnie na spacer? Co się stało? Bo chciałem ci powiedzieć, żebyś nie przystępowała do egzaminu. Nie masz szans, żeby go zdać. Też tak myślę. Masz rację. Ci ninja są bardzo zaawansowani i brutalni. Mogłabyś nawet stracić życie. Naprawdę? Mówisz mi to, bo się o mnie troszczysz. Właściwie chyba masz rację. <śmiech> Jak dwa gołąbki. To wzruszające. Wynoś się. Mocny w gębie. Uważaj Sasuke. O nie. Uch! Jak kołek, przynieś mi ten zwój! A co zrobisz, kiedy się na to nie zgodzę, grubasie? Czyżby cię nie obchodził los tej dziewczynki? Jakiej dziewczynki? Widzę tu tylko dwie kukły, ciebie i tę drugą zrobioną ze słomy. Co? Gdzie ona jest? A? Tutaj, obok największego wojownika wszechczasów! To prawda, szefie! Jesteś moim bohaterem! Klon -jutsu? Zniszczę cię, pentaku! Jeszcze nie rozumiesz, że nie masz szans? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hej, szefie, już ja. jesteśmy! Coście ci się tak guzdrali, chłopaki? No, Hamaru, tak strasznie się dała. Już dała, dobrze, w porządku. Złapałeś go szefie? Pokażesz go nam? Pewnie jest tutaj! Zaraz zobaczycie. Co? On zastosował zamiana Jutsu! Bezczelny! Ja tego użyłem pierwszy! Pozwoliłaś! Wspaniale! To samo spotkaj ciebie, jeśli przystąpisz do egzaminu! Och, Sasuke! Ha! Od razu cię przejrzałam! Sasuke zaprasza mnie na spacer i na dodatek gada, jakby się o mnie martwił! To niemożliwe! To była głupia sztuczka. Myślałeś, że się na to nabiorę? Mówisz, że jestem głupi? Powiedziałabym, gdybyś był tutaj, ale to tylko iluzja. Prawdziwy ninja uciekł jak tchórz, jesteś więc tylko iluzja tchórza! <śmiech> jesteś pewna, że nie jestem prawdziwy? Tak, jestem. Można się było tego spodziewać po czyli wyszkolonej przez Kakasiego, ale egzamin nie będzie iluzją. Zobaczymy, jak sobie poradzić. Nie dam się wystraszyć. Jestem doskonale wyszkolona! Egzamin na czunina! Tak jakby to było nie wiadomo, co! Tak naprawdę to się nim martwię. Trzymaj się z dala od naszej wioski. I co? Jak im poszło? Wszystkim się udało. Dziewięcioro geninów udowodniło, że są godni, aby przystąpić do egzaminu. Miałeś rację, Kakashi. są dobrzy. Posiedli niesamowite umiejętności. Hmm. Tak, ale ta próba może złamać każdego. Zobaczymy, czy jej podołają. Słyszeliście, że na egzaminie będą nowicjusze jacyś pierwszoroczni genini nie było czegoś takiego od lat. Niemożliwe. Pewnie jacyś genini chcą się dowartościować. Nie, tu chodzi o coś innego. Troje z nich jest z drużyny Kakasiego. Ciekawe. Bo ja wiem. Tak czy owak mają przeklapane? <śmiech> Sakura, spóźniłaś się! Tak, wiem. Przepraszam. Dzień dobry, Sasuke. Cześć. Co z nią? Jest jakaś inna? Hmm. Chcecie zostać chuninami, a nie możecie pokonać nas? Lepiej uciekajcie stąd, nim coś się wam stanie. Tak, lepiej zmykajcie do mamusi. Proszę, przepuśćcie nas. Musimy tam wejść. A, to brutalne. Powiedziałeś brutalne? Nie żartuj. W porównaniu z tym, co ją czeka podczas egzaminu, to była delikatna pieszczota. Myślicie, że to żarty? Przeznaczenie Czunina to nieustanna walka. Życie członków waszych drużyn będzie leżeć w waszych rękach, więc musicie być twardzi. To nie jest miejsce dla małych, słabych dziewczynek. To wstępna selekcja. I tak nie zdacie, więc idźcie do domu bawić się lalkami. Ładne przemówienie. A teraz obaj się przesuńcie i dajcie nam przejść. A przy okazji odwróćcie to Genjutsu. Przejrzeliśmy waszą iluzję. Idziemy na trzecie piętro. O czym on mówi? To jest trzecie piętro, właśnie. No, no. Więc zauważyliście Genjutsu? Genjutsu? Możesz im powiedzieć, Sakuro. Jestem pewien, że pierwsza to zauważyłaś. Ha? Masz najwyższe zdolności analityczne w naszej drużynie, więc pewnie wypatrzyłaś to już z daleka. Co mówisz? Ach, tak. Oczywiście. Jasne, że od razu to zauważyłam. To dopiero drugie piętro. Racja! Hm. Huh. Cóż za bystrzaki, więc zauważyliście iluzję. <śmiech> jak sobie poradzicie z tym. <śmiech> jak on to zrobił? Myślałam, że to jakiś słabeusz, a jest taki szybki jak Sasuke. <śmiech> Zatrzymał moje kopnięcie. W tym ramieniu musi mieć silną czakrę. Ej, co z naszym planem? To ty powiedziałeś, żeby siedzieć cicho i nie pokazywać swoich umiejętności. Wiem, ale... Nieważne, z... to koniec. Zapomnijcie. Hej, co się stało z jego bliznami? Znikły. Były sztuczne? Nazywam się Roklin. Jesteś Sakura, prawda? Zostań moją dziewczyną. Przysięgam, że będę cię bronić. Dziękuję, Lee. Nie. Czemu? Bo jesteś dziwakiem. <grym wytkujesz> Ej, ty. Właśnie ty. Jak się nazywasz? Hmm? A, znowu! Nic tylko Sasuke i Sasuke! Wypada się przedstawić, zanim zapyta się o czyjeś imię. Jesteś nowicjuszem, co? Właściwie, ile masz lat? A co cię to interesuje? Co takiego? Słodki. A, dziwak? A, nikt mnie nie zauważa. Ej, Naruto, Sasuke, chodźcie, idziemy. To właśnie o drużynie tych dziwolągów tyle opowiadał Kakashi. Udało im się, zdali swój pierwszy test, złożyli aplikację. Tak. Wygląda na to, że w tym roku będzie niezły ubaw. Dla nas tak, ale dla nich raczej nie. To ma być ten straszny egzamin na czunina. To raczej zlot dziwolągów. I udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Wojciech Trzymański. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen Wiśniewska. Udział wzięli Adam Piuciński, Magdalena Krylik, Marcin Przybylski, Tomasz Marzecki, January Brunok, Grzegorz Krojewski. Zura jak spod miski, brwi i oczy jak urobala. Nie dziwi się, że Sakura go spławiła. Ciekawe, mówił o nim, że jest jednym z najlepszych wojowników przystępujących do egzaminu. Niech to udowodni. No dalej. Tylko ty i ja. Nie, ty i Sasuke. O co chodzi, dziwolągu, Pękasz? W następnym odcinku, wyzwanie Chunina. Rock Lee kontra Sasuke. Nie obchodzi mnie, jak jest dobry. To zwykłe dziwadło.